wszystkich słuchaczy kombinatu. Wkrótce po tym, jak Bartek opowiadał Wam o fanki kowalu, ja postanowiłem wziąć na warsztat Konana Barbarzyńce i słuchowisko Królowa Czarnego Wybrzeża. Choć niektórych pewnie to zaskoczy, muszę przyznać, że mam ogromną słabość do prozy Roberta E. Howarda. Zacząłem nietypowo, bo od tygrysów może. Na kartach tego zbioru pojawiają się tak klasyczni bohaterowie, jak Bran McMord czy Cormac McArt, ale sam zbiór, choć na ile ja go pamiętam, to chyba niesłusznie, jest obecnie dość zapomniany. Dla mnie jest jednak o tyle istotne, że awanturniczo-przygodowy klimat opowiadam w nim zaserwowanych, podszyty dodatkowo dawką grozy, wciągnął mnie w świat twórczości Howarda tak mocno, że wkrótce sięgnęłem po inne jego opowieści, w tym najbardziej ikoniczny cykl, Okonanie Barbarzyńcy. Dziś nie będę się zajmował jednak całym cyklem, ale zajmę się specyficzną adaptacją jedną z najbardziej klasycznych historii o Cymeryjczyku czyli Królową Czarnego Wybrzeża. A adaptacja ta jest nietypowa podwójnie. Po pierwsze mamy do czynienia z adaptacją komiksu, po drugie dokonanej w formie słuchowiska. Za projekt odpowiada studio Sound Tropes. Słuchowisko to obejmuje pierwsze sześć zeszytów w ranu Briana Wooda, który w latach 2012-2014 stworzył dla wydawnictwa Dark Horse Comics 25-zeszytowy cykl o konanie barbarzyńcy. Cykl o tyle interesujący, że z jednej strony stanowił sam w sobie wierną adaptację opowiadania Królowa Czarnego Wybrzeża, z drugiej zaś robił z niego tylko klamrę dla rozszerzonej wersji historii związku i konana. Ale to wiem teraz, po tym jak poczytałem o samym komiksie. Jest to o tyle istotne, że niestety nieświadomość w tym zakresie trochę negatywnie wpłynęła na mój odbiór całości. Ale po kolei. Królowa Czarnego Wybrzeża to mój drugi kontakt ze słuchowiskami St. Tropez. Zatem wiedziałem już czego się spodziewać. I nie czarujmy się, pod kątem realizacyjnym studio prezentuje poziom zbliżony do perfekcji. Dźwiękowienie jest świetne, to zarówno pod kątem odgłosów otoczenia, jak choćby w przypadku morskiej podróży, czy również, a może przede wszystkim, w trakcie bardziej dynamicznych sekwencji, jak choćby walki. Ale o ile ten segment wypada znakomicie, to pozostałe, choć dobre, nie są niestety pozbawione wad. Po pierwsze kwestia muzyki a przypomnę, że w żywych trupach bardzo chwaliłem ten element, która jest momentami świetna, jak choćby wszystkie lekko folkowe zaśpiewy kojarzące mi się z muzyką Afryki i jakkolwiek szumnie by to nie zabrzmiało pachnące, pachnące wręcz egzotyką, a momentami bardzo mocno wybijała mnie z rytmu. Kompletnie niezrozumiałe wykorzystanie ostrych gitarowych riffów. Po drugie obsada. Większość aktorów spisała się w mojej ocenie bardzo dobrze. Sprawdził się Krzysztof Banaszyk w dość istotnej ale o tym może za chwilę roli narratora. Bardzo mi się spodobała Magdalena Boczarska w roli Belit, a obsada drugoplanowa z Piotrem Zeltem i Adamem Nergalem Darskim na czele wypadła bardzo przekonująco. Niestety mam spory problem z głosem Konana. Gregor Szymon Bobrowski, który w żywych trupach był jak najbardziej w porządku. Tutaj od samego początku nie mogłem się do niego przekonać. Najpierw uznałem, że ma głos za młody i za miękty. Ale wkrótce przypomniałem sobie, że przecież mamy tu do czynienia z jedną z wcześniejszych przygód Cymeryjczyka, więc to można byłoby zaakceptować. Gorzej z samą jego grą, która momentami jest całkiem niezła, ale momentami mam wrażenie niezbyt trafiająca w ton. nazbyt ekspresyjna lub wręcz odwrotnie, jakaś taka miałka. Oczywiście mam świadomość, że bardzo dużo zależeć będzie od waszego osobistego podejścia, ale moim zdaniem to nie był najszczęśliwszy wybór obsadowy. Wspomniałem wcześniej, że mam problem z samą fabułą już mówię o co chodzi. Królowa Czarnego Wybrzeża jest dość powszechnie uważana za jedną z najlepszych opowieści o konanie i w pełni mogłem zrozumieć taki stan rzeczy. Ten czterdziestostrońcowy tekst to swoista kwintesencja tego, co w tej prozie najlepsze. I uprzedzając pytania, ja widzę wiele wad tej literatury, ale i tak trafia ona idealnie do mojego wewnętrznego dziecka. Od samego początku jesteśmy wrzuceni w wir akcji, kiedy to śledzimy Konana uciekającego z przedgwardzistami w portowym Argos. I tempo nie zwalnia aż do samego krwawego finału. A po drodze, czego tu nie ma? Bitwy morskie, piękna królowa piratów, dżungla i walki z mitycznymi potworami. Miłość, krew i przygoda, krótko mówiąc. Brian Woods na kartach komiksu rozpisał jednak historię Konana i królowej piratów na nowo, gdzie tylko pierwsze trzy i ostatnie cztery zeszyty stanowią adaptację królowej Czarnego Wybrzeża. Jak widzicie, zatem słuchowisko nie stanowi zamkniętej całości, a tylko swoiste preludium do dalszych wydarzeń. Warto o tym wiedzieć, bo w moim odczuciu, choć teoretycznie opowieść, którą dostajemy, może bronić się sama, to jednak historia sprawia wrażenie mocno i dość nienaturalnie uciętej. I choć teraz wiem, że to pokłosie rozpisania całości na kartach komiksu, to trochę się zawiodłem fabułą. Mam wrażenie, że w przeciwieństwie do książkowego oryginału, całość rozwija się dość powoli. Nie wiem, czy to kwestia dość istotnej roli narratora, który snuje niejako całą opowieść, tworząc, jak podejrzewam, klamrę dla całej zawartej na kartach, na kartach komiksu opowieści, ale choć akcji też znajdziemy tu sporo, to czegoś mi zabrakło i coś nie do końca mi tutaj w zagrało. Ale powiem przekornie tak, chętnie posłuchałbym dalszego ciągu. Mam bowiem podejrzenia graniczące z pewnością, że gdybym od razu miał pod ręką dalszy ciąg, bawiłbym się lepiej, a mój zawód związany z pewnym ucięciem akcji szybko zostałby zamazany. Jak widać mam zatem mały zgryz z Konanem Barbarzyńcą. Ze spodziewanej adaptacji Królowej w Czarnego Wybrzeża dostałem póki co tylko fragment. Rola główna nie do końca mnie przekonała, a gitarowe riffy wybijały mnie mocno z rytmu. Ale z drugiej strony czuć w tym wszystkim ducha Howarda, a dla mnie jako miłośnika jego prozy to zawsze duży plus. No i są tropes po prostu wie, jak powinno się robić dobre słuchowisko. Choć nie jest to rzecz dla każdego, to pomimo moich zastrzeżeń mam jednak nadzieję, że tak jak w przypadku innych ich projektów, dostaniemy wkrótce dalszy ciąg. Bardzo chętnie przekonam się bowiem, jakie perypetie Brian Wood dopisał fantastycznemu duetowi Konana i Belit Królowej Piratów.